Błękitna parasolka. W telewizji króluje pan Bond pokazujący się w objęciach przepięknych Japonek. Zawsze taki sam bohaterski, nigdy nie przegrywa, zawsze zwycięża. Podziwiam tego wspaniałego mężczyznę, który nigdy się nie poddaje, chociaż od czasu do czasu zmuszony jest do tego, by się ukryć. Ja też oglądam tego Bonda, pokazującego się na ekranie telewizora nieco z ukrycia. Głęboko przeżywam zarówno film, jak i wiadomość o lądowaniu sondy technicznej na Tytanie, współczując przy tym gorąco naszym polskim uczonym, którzy przeważnie zmuszani są wyłącznie do komentowania olbrzymich osiągnięć zagranicznych, zamiast własnych, rodzimych, których nie mamy zbyt wiele. A dlaczego? Dlatego, że najzdolniejsi polscy naukowcy od lat opuszczają Polskę. Niewidzialna rączka przepędza i wymiata uzdolnione jednostki. Wypędziliśmy Jacków Korpińskich, zniszczyliśmy wiele osiągnięć czysto polskich i cały czas robimy to z wielkim zapałem. Pomyślmy, pierwszym rokiem resortu oświaty po uzyskaniu niepodległości polskiej było natychmiastowe zalecenie eliminacji zajęć technicznych ze szkół i precyzyjne wymiecenie pracowni biologicznych, chemicznych, fizykalnych i wszelkich innych. Za socjalizmu dzieci w szkole mogły sobie pomajsterkować, pobudować chociażby z patyczków, klocków czy kasztanów. Socjalistyczna telewizja znalazła nawet pewną znakomitość doktora Słodowego, który zachęcał dzieci przed telewizorami do budowania i modelowania. Trzeba przyznać, że pan doktor osiągnął przy tym znakomite rezultaty, gdyż dzieci nie tylko cieszyły się z programu, ale także doskonale rozwijały swoją wyobraźnię. Słodowy dowodził, że nawet ci, co mają tak zwane dwie lewe ręce, też powinny się bawić w budowanie i tworzenie. Dzisiaj jest inaczej. Świat globalistów szczelnie pozamykał pracownie. przez co myślące dzieci w rytm współczesnej muzyczki mają się zajmować sobą, co robią chętnie. Programy telewizyjne zachęcają do tego również i właśnie przez to wkład Polski do współczesnej nauki światowej jest mizerny, a właściwie prawie żaden. Znów oglądam telewizję. Myśli biegną mi po głowie. Przede mną na ekranie pojawia się dziennik. Prezenterzy przypominają o rocznicy zablokowania przez czołgi radzieckie Parlamentu Wileńskiego. Patrzę na to i odzywają się we mnie przebogate wspomnienia z tego okresu. Pamiętam jak przybiegli do mnie dwaj politycy, ale każdy z nich osobno. Pierwszy Jan Józef Lipski, socjalista, który mi pomagał w okresie stanu wojennego w oborach koło Konstancina przy budowaniu radiostacji nadawczych dla Solidarności. Drugi Stefan Bratkowski, któremu z kolei ja pomagałem w okresie wojny jaruzelskiej. Stefan Bratkowski, nie mając dostępu do radia, nagrywał własne audycje na kasetach, które nazywał gazetą dźwiękową. Kiedyś Stefan wpadł do mnie i od drzwi krzyczał, że prosi o pomoc dla ekipy Litwinów. Radzieckie czołgi zamknęły hermetycznie parlament w Wilnie, przez co nie mają żadnego kontaktu z poselstwem. Mówią do Stefana... No to pomóżcie im, na co czekacie, pytam zdziwiony, na co Stefan odpowiada. Uczymy ich powielać bibułę propagandową na jakimś starym kręciole. Niewiele z tego rozumiałem, ale pełniejszej informacji udzielił mi Jan Józef Lipski, do którego w dodatku miałem większe zaufanie, gdyż od lat współpracował z moją rozgłośnią AK Jutrzenka. Lipski powiedział do mnie wprost. Tylko ty jeden możesz teraz pomóc Litwinom. Rozumiem, że wyszkolenie grupy łącznościowej musi trwać jakiś czas i pieniądze na to muszą być, ale musisz pomóc. Weź do siebie tych Litwinów na przeszkolenie, gdyż kręcenie ulotek to jakieś nieporozumienie, zawołał Lipski. Słuchaj, Janie Józefie odparłem, przecież Unia Wolności to jest ferajna, która nienawidzi mnie, mojej rozgłośni patriotów polskich. Józef Lipski nie dał mi jednak dokończyć, stwierdzając, że nienawiść ze strony Unii Wolności można odłożyć na później. Tam stoją czołgi, Andrzej, a Twoje nadajniki są idealne do łączności społeczeństwa litwińskiego z parlamentem. Ty potrafisz szyfrować informacje. Proszę Cię, pomóż Litwinom. Pokryjemy koszty edukacji Litwinów Nalegał, a ja wyraziłem zgodę. I rozpoczęliśmy edukację w moim mieszkaniu na Ursynowie. Zaczęliśmy zajęcia z budowy nadajników, jak również ze sposobu szyfrowania informacji zero-jedynkowej. Po miesiącu Litwini byli przeszkoleni tak, że swobodnie sami budowali radiostację. Zapoznałem ich z systemami szyfrowania, a co najważniejsze z tak zwaną głębokością szyfrowania. Zaczęliśmy zajęcia praktyczne w Konstancinie pod Warszawą, w domu mojego przyjaciela pana Bondera. Po kolejnych dwóch tygodniach grupa litwińskich uczniów wyjechała na Litwę znakomicie wyposażona. Za Litwinami pojechała także reporterka z pierwszego programu polskiego radia, pani Pietraszek. Wybitna, utalentowana dziewczyna, która równolegle służyła w Wojsku Polskim w stopniu podpułkownika. Pietraszek otrzymała ode mnie dla Litwinów kamerę telewizyjną, wewnątrz której Ukryłem rury lepszych nadajników wykonanych przez moją małżonkę Elżbietę. Ta cała impreza litewska udała się nadzwyczajnie, bo pani Pietraszek miała poparcie ze strony polskiego ministra w randze generała. Jan Józef Lipski wpadł do siedziby Unii Wolności i zrobił im piekielną awanturę, aby oddawali pieniądze za kształcenie Litwinów. Tak czy inaczej po całym tym zamieszaniu i tak pozostawałem na znacznym minusie ale honory pozostały przy jutrzęce, Polskim Radiu Armii Krajowej. Parlament litewski ocalał, a ja z małżonką zostaliśmy zaproszeni na Litwę, patriotyczną gościnność naszych sąsiadów. Nie pojechaliśmy jednak, gdyż nasze obowiązki nadawcze nam na to nie pozwoliły. Wracam już z przeszłości. Znów jest rok 2005, a ja leżę w sandomierskim szpitalu i gapię się w kolorowy ekran telewizora. Nie padło ani jedno słowo na temat polskiej pomocy Litwinom w wielkim zwycięstwie. Politycy plus biznesmeni plus pieniężne afery zaczynają budzić wstręt do współczesnego świata. Andrzej Cielecki